Błękitna parasolka Mimo oporów ze strony stryja Witalisa udało się go zatrzymać w Pelin jeszcze kilka dni, a mianowicie do najbliższej soboty. Barbara przygotowująca się do egzaminu na studia chemiczne spędzała czas głównie nad matematyką. Prosiła stryja o głębsze wyjaśnienia z tzw. rachunku różniczkowego i całkowego Twierdziła, że te różniczki z definicji są wielkościami skończonymi, a ich iloraz przedstawia stosunek wielkości nieskończenie małych. I ona całkowicie tego nie może pojąć. Ja się od stryja, natomiast domagałem rozszerzenia pojęcia indukcyjności elementów elektrycznych. Tłumaczyłem, że zachowanie się w obwodzie elektrycznym opornika i kondensatora jest dla mnie zrozumiałe, natomiast zwojnica, czyli cewka indukcyjna, zachowuje się w sposób złożony. Ona produkuje prąd, jak gdyby była istotą żywą, a nawet myślącą. Stryju, mówiłem, według mnie cewka indukcyjna myśli tej mojej dyskusji o cewce indukcyjnej przysłuchiwała się mama i w momencie, gdy stwierdziłem, że cewka jest żywa, parsknęła głośnym śmiechem. No, niedawno mieliśmy liczbę E pochodzącą z nieba, a teraz mamy żywy zwój drutu, zaśmiała się. Stryj Witalis przez chwilę się zasępił, a po chwili odparł do mamy. Zochno, ty się nie naśmiewaj, bo to, co Andrzej powiedział, ma pewne uzasadnienie, co prawda dziecięce, ale w tym jest pewna głębsza prawda. Cewka tworzy prąd. Nauka zaś mówi o tak zwanej indukcji magnetycznej. Czy cewka magnetyczna ożywa w pewnych warunkach fizykalnych? Nie było wtedy tak ważne. Ważne było, żeby stryj Vitalis pozostał jeszcze w Łęg Pelin jakiś czas. I dopieliśmy swego. Pozostał do soboty. Barbara męczyła stryja swoimi problemami z rachunku różniczkowego i całkowitego, a ja prosiłem o wiedzę na temat transformatora elektrycznego. Ale nadchodził czas żniwny, a w Łęgpelin żniwa, to znaczy zbiory miały znaczącą wyższość nawet nad nasze szkolno-laboratoryjne, elektrotechniczne i fizykalne zachcianki. Do żniw tata wynajmował większą ilość pracowników. Przychodzili ludzie ze wsi Łęgu, Czernideł i Gassów. To kosztowało, na przykład zażniwiarką, która wówczas odkładała wyłącznie ścięte zboże na tak zwane garście i te trzeba było ręcznie związywać w snopki, przy czym pracowało sześciu ludzi. Przy pracy mojej i Barbary tylko czwórka, ale to była ciężka praca, Potleciał ciurkiem z czoła, ale trzeba było wytrzymywać, a może i pokazać, że dzieci też potrafią. Najciekawsza sprawa była z moim korepetytorem, panem Rytko. Jak wszyscy szli w pole, on również musiał, ale nie wychodziło mu to wiązanie snopków, nie umiał skręcać, powrósłam, mimo że pochodził ze wsi, ale nie mógł się wyłamać. Nadeszła sobota, sobota przed wojną, która jak inne dnie była dniem ciężkiej pracy. Dla nas to jest dla Barbary i dla mnie sobota to był dzień trudniejszy od innych i odbieraliśmy go z mieszanymi uczuciami. Tatę nazwałem artystą dźwięku klarnetowego, nosił w sobie tyle radości i pogody ducha jak Stryj Vitalis. Obu ich charakteryzowała ta pogoda charakteru. Stryj Vitalis też był artystą, ale zupełnie innym artystą. Od przedstawiania i rozumienia zjawisk otaczającego nas świata. Stryj ogarniał jak gdyby ramionami ten otaczający nas świat, a może i wszechświat. I w tym ogarnianiu był niezwykle konsekwentny i ścisły. Ale wrócę do tej soboty, za którą tak nie przebadaliśmy z Basią. Tej soboty, która była dniem wyjazdu Stryja Witalisa, mama ogłosiła sobotą świąteczną, uroczystą. Był niezwykły obiad i niezwykła dyskusja po nim. Znów wrócił temat listów od niemieckich przyjaciół wuja i miałem wrażenie, że Stryj nie mówi wszystkiego, co otrzymał w listach koleżeńskich. Gdy mama przy herbacie i ciasteczkach z marchwi, które miały taki smak, że do dziś dnia go czuję, który w obecnych czasach jest nie do odtworzenia, oznajmiła, że w razie ataku Niemiec na Polskę jesteśmy zabezpieczeni od zachodu, bo mamy przecież układ z Anglią i Francją, Stryj Vitalis oświadczył. Zochno. Jeśli Niemcy uderzą, to zrobią tak zwany blitzkrieg. Francja i Anglia są z drugiej strony Europy, mogą nie zdążyć nam pomóc. Wyjaśnij głębiej, co oznacza Blitzkrieg, zażądała mama. Z na zachodzie już się wspomina o tak zwanych wojnach błyskawicznych, bez tak zwanych frontowych przepychanek. Idee są takie, że klinowym uderzeniem przerywa się front, wjeżdżają tanki i okrążają całe dywizje, które pozostają bez zaopatrzenia. Giną w okrążeniu. Słuchałem tych wywodów z przerażeniem. Stryj Witalis w tym opowiadaniu mówił, jak gdyby ta wojna miała wybuchnąć tuż, tuż. To znaczy za chwilę. Mówisz z takim napięciem, jak gdyby od tej wojny nie było odwrotu. Albo, że ona właściwie już wybuchła i jest w toku. Mówiła mama. Po tych wojennych wypowiedziach wszyscy przy stole jak gdyby zamarli. Tylko tata się odezwał, pytając. A Rosja bolszewicka? Bolszewicy czekają na gotowiznę, odparł stryj. Nie zrozumiałem, co znaczy, że czekają na gotowiznę i w tym właśnie momencie zapukano do pokoju stołowego. Mama powiedziała proszę i otworzyły się drzwi, po czym wszedł podoficer polski w stopniu starszego sierżanta w butach oficerskich z cholewami i ostrogami. Miał też szablę, a był to z ojca z roku dwudziestego. nasz sąsiad, Wojciech Odoliński z pobliskiej Ciszycy, nasz ukochany Wojcieczek. Mama zaprosiła Wojcieżka na obiad z okazji pożegnania stryja Witalisa. Wojcieszek żwawo podszedł do ojca, zasalutował i zameldował, że stawia się na rozkaz pani dziedziczki. Rozkaz rozkazem, rzekł tata, ale obywatelu sierżancie siadajcie do stołu. Wnoszę toast za naszego najmilszego pana Wojcieżka Odolińskiego. Wszyscy zaczęli bić brawo, oglądając Wojcieżka w przepięknym kawaleryjskim mundurze. Żeby nie ta siwizna przy skroniach, Wojcieżka wszystko byłoby w porządku. Ja tymczasem po wypowiedziach wojennych stryja Witalisa odebrałem to kawaleryjskie wtargnięcie w mundurze jako jakiś zły omen, jako ostrzeżenie. Niby był to obiad na początku żniwnych trudów, ale dyskusja o blitzkriegu i wejście starego sierżanta, który namawiał on dziś w roku dwudziestym pod cerkwią na Pradze adeptów na księży wołając... Choć ta chłopaki na bolszewików, najjaśniejsza panienka pobłogosławi. A tu tymczasem czerwonego trza prać. Kuryja wam zakazała wstępować do wojska, boś ta adepty, ale najjaśniejsza panienka to nie kuryja da odpust całkowity. I namówił Wojciech gromadę chłopców zebranych pod cerkwią na Pradze do wojska, do kawalerii. Następnego dnia, po tych namowach, adepci już siedzieli na rumakach i fasowali szable. Ten zbieg okoliczności wojennych głęboko mnie zastanowił, powiem więcej, trochę przestraszył. Już po odjeździe stryja na pociąg do Warszawy wybrałem się do pokoju Barbary. W bibliotece miałem zachowaną starą gazetę czochosłowacką ze schematem radiowym dwulampowym. Była to gazeta z Bratysławy i opisywała działanie radioodbiornika z tak zwanym dodatnim stężeniem zwrotnym. Baśka to jest odbiornik na zakres fal krótkich. Mając książkę Brathausena i ten schemat, może udałoby nam się zrobić radio do odbioru audycji niemieckich. Pomyśl, powiedziałem. Mnie się zdaje, że części się... Znajdą. Mam dwie lampy AF7 i jedną AF4. To są przewody żarzone czterema woltami. Mam kilka kondensatorów o regulowanej pojemności. Baśka, spróbujmy posłuchać, co gadają Niemcy. Takie bieżące informacje przydadzą się nam i rodzicom. Dodałem zachęcająco. Ponadto mamy naładowany jeden akumulator 4-woltowy, który może posłużyć do żarzenia włókien lampowych. Mamy baterie 120-woltowe do zasilania anot w lampach. Wiesz, mówiłem dalej, przeczytałem ten artykuł z Bratysławy i większość rozumiem, ale niektóre to są bardzo trudne techniczne zwroty. Może twoja wiedza matematyczna pomoże mi rozgryźć ten układ lampowy. Składa się z niewielu elementów, zachęcałem dalej. Słuchaj, odparła Barbara Przecież my nie mamy żadnych większych doświadczeń z uruchamianiem złożonych układów lampowych Nie mamy wystarczającej literatury Znamy zaledwie trochę pojęć elektrycznych i technicznych Ta sprawa nas załamie uzasadniła Barbara A Jacek, może on zaproponowałem, skończył Politechnikę, jest oficerem Może on nam pomoże Wątpię Andrzeju ty wyskakujesz z problemami jak Filip z konopi. Obawiam się, że złamiemy się i nie wiem, czy znajdziemy wszystkie elementy. Przyznałem siostrze rację, ale znając jej usposobienie, wiedziałem i tak, że mogę na nią liczyć. Dobrze jest mieć taką siostrę. Andrzej Cielecki